Kast Radio 9 Lubin, audycja numer 156 przed mikrofonem Darek. Witam serdecznie. Dziś relacja z piątego ogólnopolskiego festiwalu Rękodzieła, jaki odbywa się na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie. Na początku audycji będzie rozmowa na temat sportów integracyjnych z prezesem klubu Skorpion Polkowice, później krótka wizyta w klubie Pure Held Fitness i oczywiście wspomniana już relacja z piątego ogólnopolskiego festiwalu Rękodzieła. Zapraszam do słuchania. Witam dzisiaj. Moim i Waszym gościem jest prezes zarządu Polkowickiego Stowarzyszenia Sportu i Aktywnej Rehabilitacji, Skorpion Polkowice, Filip Rodzi Witam Cię Filipie. Witam. Filip, opowiedz, jakie są zadania statutowe Waszego klubu, kiedy tak naprawdę powstał oraz jaką dyscypliną sportu się zajmujecie? Nasz klub powstał ponad dwa lata temu. Naszymi statutowymi działaniami są głównie wspieranie i rozwój postaw aktywnych osób niepełnosprawnych. No, zajmujemy się również osobami niepełnosprawnymi. tego Wszystkie nasze działania odbywają się właściwie w integracji osób niepełnosprawnych z prawdopodobnymi. Promujemy sport głównie, jaką tą główną aktywność społeczeństwa. W sekcji sportowych to jest u nas kilka, ponieważ mamy zarówno strzelectwo, jak i kolarstwo. Też jest rugby na wózkach, pływanie, także mamy kilka sportów do wyboru, ale... Nie jesteśmy zamknięci na to, tylko te sekcje. Jeśli nasi członkowie przychodzą z propozycjami otworzenia nowych sekcji, jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby otwierać takie sekcje. Także zawsze jak ktoś ma chęci i chce coś robić ciekawego, my to popieramy. Powiedz mi, jakie są ciekawe, ważne osiągnięcia Waszego klubu i Waszych sportowców? Nasi sportowcy na przykładowo w zeszłym roku ja akurat trenuję strzelestwo, byliśmy na Mistrzostwa Świata i to z drużyny, ale w kadrze narodowej e, zdobyliśmy brązowy medal na Mistrzostwa Świata. Dwa lata temu byłem na Paralympiadzie, właściwie to już trzy lata temu. Oprócz tego tam jakieś puchary świata w strzelestwie, także to to jeśli chodzi o mnie, tutaj mamy też e, na przykład Andrzeja Konkola, który jeździ na rowerze. On też jest osobą niepełnosprawną i w zeszłym roku zaczął trenować skolarstwo, wcześniej trenował pływanie tylko i... Od razu na pierwszym mistrzostwach Polski zajął dwa razy pierwsze miejsce, także wielki sukces. Mamy też tandem, tutaj Mariusz Mazur, osoba niepełnosprawna, niedowidząca, jeździ właśnie z Januszem Pytlakiem, on jest pilotem. Ten pilot czasami się zmienia, ponieważ też Janusz ostatnio ma dużo zajęć, ale generalnie właśnie... Człon tego tandemu stanowi Mariusz Mazur. Oni w Polsce teraz mieli troszkę trudności, ponieważ też pilot musi się zgrać z zawodnikiem, co jest też wymaga czasu, no ale ogólnie w czołówce Polski są, także mamy nadzieję, że w przyszłości też na Olimpiadę pojadą. jest też jeszcze kilku zawodników rugby, czterech z nich jest w kadrze narodowej, a nie wiem czy wiesz, że za rok na, do Londynu poleci właśnie też zespół rugby na wózkach z Polski jako drużyna, która wystartuje właśnie na Paralympiadzie mam nadzieję, że nasi zawodnicy też się załapią do tej ścisłej czołówki. Właśnie miałem się zapytać o najbliższe e, plany, duże plany związane właśnie z klubem. No to na pewno, tak jak wspominałem, ci rugbyści chcielibyśmy, żeby pojechali. Z rowerów to jeszcze jest wszystko no, przed nami. Zobaczymy ten rok, ten rok jest ostatnim rokiem, w którym można zdobyć paralympijskie kwalifikacje. Zobaczymy, może wyjdzie, może nie. No i mam nadzieję, że też ja pojadę, bo już mam zdobyte kwalifikacje. Jeśli wszystko będzie ok, za rok polecić do Londynu. A Powiedz mi, Filip, skąd tak naprawdę pomysł na stworzenie takiego integracyjnego klubu, e, zarówno sportowców niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych? Ponad trzy lata temu sprowadziłem się do Polkowic, i brakowało mi jakiegoś klubu, w którym, w którym mógłbym działać, uczestniczyć w treningach. To nie było takiego żadnego klubu. Zresztą w, w okolicy właściwie też nie ma takich za bardzo klubów sportowych. Najbliższym takim dużym klubem sportowym jest Start Wrocław lub Start Zielona Góra. To kawałeczek stąd. Także pomyślałem, że fajnie było stworzyć taki klub tutaj. Znalazłem do tego jeszcze kilka innych osób, które wyślały podobnie, zarówno osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. No i zebraliśmy się razem i założyliśmy klub. Powiedz mi jeszcze, Filip, jakie imprezy macie już za sobą, bo wiem, że organizowaliście kilka, już imprez macie za sobą, takich bardzo interesujących. Między innymi dwa lata temu organizowaliśmy imprezę pod tytułem Zmierz się z mistrzem, gdzie zaprosiliśmy kilku paralimpijczyków z, z Olimpiady w Pekinie. Między innymi tam byli osobiście medaliści w Tantemie, także można było się zobaczyć złotowe medale, można było... Zrobić sobie z nimi zdjęcie, można było przejechać na rowerze, którym jeździli, także bardzo ciekawie. Tam oprócz tego było jeszcze, też można było postrzelać z pistoletu, którym ja ten, trenuję normalnie. E, można było pograć w tenista zimnego z osobą na wózku, która właśnie też była na Paralimpedziedzie w Pekinie i e, przejechać na wózku do rugby. Także to takich kilka fajnych aspektów w tym roku chcemy to po prostu żyć właśnie w ramach dni Polkowic. Nie będzie tam już aż tylu Paralimpijczyków, ponieważ robimy to własnymi środkami, także też nie mamy jakby na to pieniędzy. Druga taka impreza duża, którą już organizujemy od kilku lat jest, są Polkowickie prezentacje. To jest w ogóle trzydniowa impreza, tam pomagają nam różne instytucje z Polkowic, e, także już nawet nie będę wszystkie wymieniał, bo tego to, to, to jest dość dużo. Także i oni nam pomagają. Tam mamy trzy dni. Jeden dzień to jest profilaktyka. Rok temu to było skok na główkę. Rok temu to była właśnie pierwsza pomoc plus też zachowanie się na kąpieliskach otwartych w miejscach niestrzeżonych. Drugi dzień to była taka prezentacja w ogóle twórczości tej różnych aktywności osób niepełnosprawnych, które działają w pokojcach głównie. Trzeci dzień to był dzień typowo sportowy i tam właśnie można było zobaczyć me mecze rugby na wózkach. Można było postrzelać, można było mierzyć się z koszkarkami z CC. Ta impreza była głównie skierowana dla osób uczących się, dzieci, młodzież, ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołu szkół. Powiedz mi jeszcze, z czego utrzymuje się klub? Tak naprawdę skąd pozyskujecie środki finansowe na przecież na pewno kosztowne treningi, wyjazdy. Właśnie z pieniędzmi tak jak zawsze jest ciężko. Dostajemy trochę od Gminy Polkowice, częściowo od sponsorów, no i też staramy się pozyskiwać z zewnątrz środki typowo Urząd Marszałkowski, teraz właśnie nam się udało pozyskać i dwa lata temu też nam się udało pozyskać jakieś pieniądze, później Unia Europejska, też piszemy wnioski do Unii Europejskiej, no i będziemy starać się właśnie tych sponsorów więcej pozyskać, ponieważ teraz zaostrzyły się przepisy, w, jeśli chodzi o sportowców, tutaj... Hmm, i możliwości finansowania z gminy, więc też trzeba mieć wkład własny, jeśli chodzi o tych sportowców wycznowych. No także mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć sponsorów, które nam pomogą i będziemy mogli wysyłać naszych zawodników na zawody i na zgrupowania, czy kupować im sprzęt lub odżywki. Powiedz mi, czy każdy zainteresowany sportem, pełnosprawny, niepełnosprawny, który jest zainteresowany sekcjami, jakie już prowadzicie, chociażby strzelectwo, chociażby kolarstwo, może przystąpić do Waszego klubu i jakie są zasady, żeby się do Was zgłosić? Nie ma żadnych ograniczeń, także przyjmujemy każdego, kto ma chęć i zachowuje się w porządku wobec klubu, także jeśli... Ma ktoś ochotę, może do nas przyjść, napisać maila. Na stronie internetowej jest zarówno mail do mnie, jak i do pozostałych członków zarządu, także nie ma problemu, można napisać powiedzieć, w jakiej sekcji się chciałoby trenować. Mamy na przykład e, też chłopaka, który rok temu przystąpił do nas, Andrzej Konkol. On trenuje, trenuje pływanie. Wcześniej nie, nie mieliśmy z sekcji pływackiej. On przyszedł, powiedział, że chciałby trenować pływanie. utworzyliśmy taką sekcję, także też nie ma jakby problemu też z nowymi sekcjami, żeby utworzyć. Jeśli te osoby będą na tyle aktywne, żeby same sobie tutaj czas zorganizować i też y, częściowo same się zająć tym, tym sportem, to nie ma problemu, my jesteśmy bardziej. Ja tylko przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj prezes Polkowickiego Stowarzyszenia Sportu i Aktywnej Rehabilitacji Skorpion Polkowice, a informacje o tym, jak znaleźć klub, adres strony www znajdziecie do postu do dzisiejszego podcastu. Dziękuję Ci Filip za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie pierwsza rozmowa w Radiu 9 Lubi. Ja też mam nadzieję. Teraz niedługo otwieramy nowy portal w ogóle. W Polsce blokuje informacje na temat sportu osób niepełnosprawnych i chcielibyśmy do właśnie tym się zająć. i Teraz dostaliśmy takie pieniądze, także mam nadzieję, że to ruszy, też rozniesie się na całą Polskę. Będziemy otwierać portal sport gdzie będą zamieszczane posty właśnie z całej Polski dotyczące głównie sportu osób niepełnosprawnych. Oczywiście też będzie wydawana gazeta, która będzie tam w ramach jednej z gazet wydawana, ale to wszystko też w poście.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 I rozmawiamy z menadżerem fitnessu w klubie Piór Health and Fitness oczywiście. Szymku powiedz, mamy okres wakacyjny, wielu klubowiczów wyrusza sobie na wakacje, część pozostaje. Oczywiście i jedni i drudzy warto, żeby nie przerywali swoich treningów. Zacznijmy może od tych, którzy pozostają na wakacje w Lubinie i będą odwiedzać Wasz klub. Jak powinien wyglądać taki fajny, wakacyjny trening? Fajny wakacyjny trening powinien wyglądać tak, że jedziesz do lasu, kładziesz się w lesie, wyciągasz piwko, wyciągasz wałówę i nie myślisz o niczym innym. No ale jeśli, powiedzmy, nie masz ochoty na tego typu atrakcje, zawsze możesz spędzić wakacje u nas w piór, prawda? Co można u nas osiągnąć w wakacje? Wiesz co, mamy wprowadzoną taką fajną usługę, że jeśli trenujesz z trenerem osobistym, możesz zapewnić sobie taką, powiedzmy, kontrolę trenera, na wakacjach, tak? Czyli na przykład wyjeżdżasz, powiedzmy, nad morze i trener rozpisuje Tobie trening. Rozpisuje Ci trening taki, który możesz wykonać sam gdzieś na dworze. Czyli to, to, będzie, to będzie kilka serii, na przykład pompek, podciągania na gałęzi, jakichś specyficznych ćwiczeń z kamieniem, tak żeby był trening oporowy włączony. I co więcej, żeby upewnić się, że na pewno będziesz wykonywał to, co trener Tobie założy, będzie ci kontrolował. Przez SMS-y chociażby. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Czyli jeśli umówisz się powiedzmy na kontrolę SMS-ową, będzie do Ciebie pisał. Jeśli umówisz się na telefon, będzie do Ciebie dzwonił. Zawsze też będziesz mógł zadzwonić do niego i spytać się, czy kolejny drink w połączeniu z ciastkiem to będzie dobry pomysł, czy może jednak no, nieco bardziej zadbać o swoją sylwetkę. A pozostając w klubie, możemy również poczuć się niczym na wakacjach, bo możemy odwiedzić Waszą strefę spa i chociażby poleżeć sobie na leżaczku na basenie i poćwiczyć chociażby w wodzie. Dokładnie, no niestety w okolicy naszego miasta nie ma żadnego fajnego jeziorka, w którym można popływać, natomiast jeśli macie na to ochotę, to możecie położyć się w naszym basenie, skorzystać z basenu, skorzystać z jacuzzi, wejść do sauny, oczywiście to bardziej wieczorem, bo leci, pewnie będzie tak, tak gorąco, że sauna nie będzie nikomu potrzebna. Ale jeżeli pozostajemy w klubie i chcemy sobie potrenować, mówiliśmy, że oczywiście wakacyjnie to idealnie, że jesteśmy gdzieś na urlopie, zażywamy kąpieli na świeżym powietrzu, kąpieli tlenowej i ćwiczymy sobie... No... Na pewno bardziej chce nam się ćwiczyć, jeżeli mamy już te miesiące letnie, ale przychodząc do Was do klubu, co możemy robić, żeby oczywiście podtrzymać formę, ale chcemy czuć się jak na wakacjach, czyli chcemy jakby mniej ćwiczyć, ale jednak utrzymać naszą formę, którą uzyskaliśmy wcześniej przez wiele miesięcy ciężkiego treningu w piór Czy to w treningu zawodowym, czy w treningu amatorskim rok trzeba podzielić sobie na kilka okresów? Na początku we wrześniu mamy okres dwutygodniowego, powiedzmy, roztrenowania, także przygotować mięśnie, czy ciało do kolejnych miesięcy treningu. Później buduje się siłę, buduje się, czy zwiększa się objętość masy mięśniowej, później spala się tłuszcz i na końcu jest roztrenowanie. No przez wakacje też należy ćwiczyć, natomiast to nie może być iść wysiłek zbyt intensywny. Więc w wakacje możemy robić to samo, ale o niższą intensywnością. Dziękuję. Oczywiście warto zajrzeć do Waszego klubu. Jeżeli nie jesteśmy klubowiczami, to nie ma nic prostszego jak wyjechać windą, czy też schodami ruchowymi na trzeci poziom kupru Mareny. Niestety nie mamy um, ogólnie otwartych, zwykłych schodów, po których możemy już potrenować wchodząc na to trzecie piętro, ale oczywiście cały ten trud dostania się do Was zrekompensuje miła recepcja i profesjonalna kadra trenerów. No jak najbardziej, czyli po raz kolejny zapraszamy wszystkich do naszego klubu Fitness Piór na trzecim piętrze w Kukru I dziękuję Tobie za rozmowę. Mam nadzieję, że w następnym odcinku naszej wizyty w Klubie Piór odkryjemy kolejne tajemnice Waszego klubu i tego, co możemy tutaj zrobić i co osiągnąć. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. Dziękuję również. Radio 9 Witam serdecznie, chcę powiedzieć, że to są to autobus. bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wartę serdecznie, nazywam się Andrzej Hirano i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć mój starszych starszy Piraf, Radia 9 Lubin. Mówi Gryzly Ciswest Rocker, słuchajcie Radia Lubin 9, Pozdro wielkie.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 Co na tegorocznym Festiwalu Rękodzieła możemy zobaczyć? Aleksandra Józiewicz. Festiwal Rękodzieła w Lubinie jest wyjątkową okazją do zakupienia tak fantastycznych rzeczy, które są dziełami sztuki. Tak naprawdę każda rzecz eksponowana przez artystów tutaj przykuwa uwagę, jest unikatem, jest pełna pomysłu i inspiracji, właściwie nie Skąd. I patrząc na to, co przygotowali artyści, wydaje mi się, że co roku chcą zaprezentować siebie i swoją twórczość w zupełnie nowej odsłonie. Bo patrzyłam tutaj, na przykład są i kamienie malowane, mamy jedwab połączony z wełną owczą i z filcem, biżuteria... Matko jedyna. Dla kobiet po prostu raj i są to naprawdę rzeczy unikatowe. Więc ja tutaj, yy, patrząc na to, co artyści przygotowali w tej chwili, widzę jedną wielką galerię, jeden wielki przegląd dzieł sztuki. A powiedz, co tak najbardziej tobie przypadło do gustu na, w tym roku? Bo tak naprawdę no, chyba ciężko jest wyodrębnić cokolwiek, co bardzo nam się podoba, bo chyba wszystko nam się podoba. Yy, doceniam ogromnie... Yy, Dom Dziennego Pobytu Senior, bo tutaj zauważyłam, że panie co roku starają się przygotować coś wyjątkowego i mamy koronki. Jest wyjątkowa frywolitka, która nie jest łatwą sztuką, ale też drugie stanowisko z takimi zwykłymi wyrobami z babcinej kuchni, gdzie są i ciasta, i przetwory pięknie opakowane, eksponowane. Natomiast myślę, że każdej kobiecie spodoba się i biżuteria w pełnej rozmaitości, ale też wyjątkowe szale i ubrania z lnu, bawełny, jedwabiu, wszystko ręcznie malowane, wszystko ręcznie tkane, z wyjątkowym pomysłem. Naprawdę jedno, jedno wielkie, jedna wielka wystawa dzieł artystów. Olu, tak naprawdę to jeszcze tylko w tym roku pogoda nam chyba nie dopisuje, bo pierwszego dnia festiwalu mamy po raz pierwszy chyba od pięciu lat taką pogodę troszeczkę deszczową. Na to nie mamy zupełnie wpływu, ale przyjrzyj się, wszyscy z uczestników są na to przygotowani, to jest w końcu impreza plenerowa, więc wiadomo, że na pogodę nie mamy żadnego wpływu, ale zadaszenie, miejmy nadzieję, że deszczek to jest tylko chwilowy i natychmiast jeden drugiemu pomaga, artyści się wspierają i chyba to tylko jakieś przelotne deszcze nie mogą nam zepsuć humor. Festiwal potrwa dzisiaj, w sobotę i jeszcze w niedzielę. Dwudniowa impreza, tak. Na piątym ogólnopolskim festiwalu rękodzieła zwiedzamy kolejne stanowiska i jesteśmy na stanowisku... E, Pultowicz Marcin, mieszkam pod Wrocławiem. Stanowisko z artykułami, można powiedzieć, rycerskimi. Skąd pomysł na takie artykuły i proszę mi powiedzieć naszym słuchaczom, z czego one są, bo pewnie zdjęcia zobaczą na stronce internetowej, ale są ciekawi z audycji. E, wszystko co tutaj mamy na stoisku jest wykonane własne z drewna, e, oczywiście naturalnymi, naturalnymi składnikami, prawda? E, skąd pomysł? E, pomysł zainteresowań, z tego, że należy do bractwa, moja ojciec się tym różnie zajmuje i zajmował. I to stąd właśnie. Po raz pierwszy odwiedza Pan festiwałem Kodzieła w Lubinie? Nie, jestem po raz drugi tutaj. Proszę powiedzieć, co dokładnie u Pana zobaczymy, bo widzę tutaj tarcze, mamy łuki, strzały. Co jeszcze możemy u Pana tutaj zobaczyć, bo wszystkie artykuły z tego co widzę są wykonane z drewna. Są wykonane z drewna jak najbardziej. Możemy tutaj znaleźć szkatuły wykonane z drewna, kufle, misy, wiaderka, łyżki. No i pełen asortyment łuczniczy. Łuki, strzały, kusze, hełmy, tarcze. Odnośnie tej szkatuły. Szkatuła jest wykonana chyba z jednego kawałka drewna, prawda? E, nie, szkatuła jest wykonana, z, jest łączona. Jest wykonana z, w trzech kawałków. Proszę, Proszę powiedzieć, jak e, długo trwa wykonanie takiej szkatułki? E, no dla wprawnych rąk, jeżeli ktoś wie jak to zrobić, koło, koło godziny tak na gotowo. Od początku mając zwykły klocek. Do, do takiej postaci, czyli do finalnej pół godziny czasu. No i oczywiście wprawę w wykonywaniu. Oczywiście tak. I kolejne stanowisko, proszę powiedzieć, skąd pan jest? Przedstawić się? Witam państwa, ja jestem ze Zgorzelca. Co u pana zobaczymy na stanowisku? Mam pracownię artystyczną, biżuteria naturalna z kamieni naturalnych z korala. Proszę powiedzieć, jakie kamienie dokładnie u pana zobaczymy i... No, Szeroki zakres biżuterii. Jest bardzo dużo kamieni, minerałów z naszego województwa. Są też kamienie z Ameryki Południowej, z Azji. Jest bardzo szeroki zakres. Taki najciekawszy kamień, nie wiem, może najbardziej wartościowy, jaki u Państwa zobaczymy. Najbardziej wartościowy to wydaje mi się, że mam granaty, ale jest bardzo dużo różnych kolorowych, bardzo różnych rodzajów. Proszę powiedzieć, jak długo zajmuje przygotowanie takiej biżuterii? Wszystko zależy od natchnienia i pomysłu, co zrobić, co stworzyć. Teraz artykuły spożywcze. Przenosimy się na stoisko, na którym zobaczymy miody. Co, jakiego, jakiego rodzaju miody u Pani zobaczymy? Dzień dobry. Smakujemy oczywiście. Oczywiście miodzik rzepakowy, wielokwiatowy, akacja i Gryka i miodzik jeszcze lipowy. Można posmakować, kupić, plus świeczki i pyłek kwiatowy. Który z rodzajów miodu szczególnie Pani poleca? Polecam rzepakowy, to jest może na serduszko. Każdy, każdy miód jest miodem bardzo wzmacniającym, Poza tym dodatkowo jeszcze na pewne dolegliwości, które są szczególnie w wieku już starszym. A teraz polecam tylko popróbować i młodym, którym smakuje, żeby popróbowali. Rzepakowy na serduszko, tak jak mówiłam, wielokwiat, sprawy stresowe, akacja. Problemy gastryczne, lipa, wiadomo, przeziębienia, miodzik gryczany, miodzik odtruwający wątrobę, czyszczący, czyszczący krew. A na festiwalu rękodzieła po raz pierwszy pani jest? Pani z Lubina jest? Nie, z okolic? Nie jestem z Lubina, jestem daleko, między Oleśnicą a Trzebnicą. Jestem już tu po raz czwarty. I obok miodów zobaczymy ciekawostek, bo zobaczymy palmy, zobaczymy wydmuszki, zobaczymy... Pisaneczki tak naprawdę wyszywane. Co u Pani jeszcze? Zobacz. Jadwiga Kruk z Lubina. To są pisanki ochlejane krepiną. Kurczątka i kurczaki robione wielkanocne z wełny. Y, tradycyjne polskie pajączki bożonarodzeniowe a palmy są ziołowe, pachnące. Mam też y, róże ucieraną z cukrem. Muszę powiedzieć, zacznijmy może od tych pisanek oklejanych krepiną, jak długo trwa wykonanie. Jedna pisanka, na jedną pisankę potrzeba czasem 2-3 godziny, od wydmuszki do wykończenia. Przed chwilą widzieliśmy coś, co ukajano nasz wzrok, a tym razem możemy czegoś posmakować. Polskie piwa miodowe, tak nazywa się stanowisko, na którym jesteśmy. Proszę powiedzieć, skąd Państwo jesteście? Jesteśmy z Wrocławia, jesteśmy dystrybutorem miodów pitnych. Posiadamy miody pitne z Mazur, z Lublina oraz z Trybunalskiego. Mamy szeroką gamę piw miodowych, miodów pitnych, począwszy od trójniaczków, dwójniaczków, aż po półturaczki. Miody pszczele, no i wiele ciekawych kamionek który cieszy się największym zainteresowaniem, powodzeniem, yy, najbardziej smakuje. Yy, no Najczęściej wybieramy przez klientów, jest dwójniak, jest to jedna część miodu, jedna część wody, około 7 lat yy, No jest takim optymalnym rozwiązaniem, ewentualnie Mercedes, to jest półtorak Piaseckiego, no, najlepszy miód, jaki mamy pitny. I prosto z miodów pitnych na stanowisko, proszę się przedstawić, skąd Pani przyjechała? Yy, Katarzyna Winnik z Oławy, pod Wrocławiem. E, przyjechałyśmy i reprezentujemy grupę Kwiat Dolnośląski, e, która zrzesza pasjonatki wszelakiego rękodzieła, e, scrapbooking, decoupage, e, dekupaż, to, to, to jeszcze? Cutarz. No, yy, no i to, to można u nas mniej więcej m.in. zobaczyć. No i właśnie, proszę mi wytłumaczyć tak naprawdę, bo z tego co widzę, to yy, no właśnie, jak to się nazywa I, i od niedawna z tego co wiem, jest na to bardzo duża moda. Yy, tak, jest już od jakiegoś czasu w Polsce zapotrzebowanie na scrapbooking. To jest metoda, która przyszła nas ze Stanów, yy, Przede wszystkim ozdabianie y, albumów i zapiski takie codzienne, które się zdjęcia i ozdoby y, ozdabia się jakoś tak, żeby to po prostu zapamiętać. I to, to jest głównie idea właśnie scrapbookingu i co można przenieść na ozdabianie notesów, y, albumów i wszy, wszystkiego, co można y, no kartki, co można związać z papierem. Proszę powiedzieć, jak długo trwa wykonanie takiego jednego dzieła, Różnie, to może być godzina, a może być nawet i 10 godzin, naprawdę. W zależności, w zależności co. No te no wiadomo, to będzie, będzie szybko, ale no, album na przykład można robić nawet i 2-3 dni. A skąd pomysły na to? Są strony w internecie, z których można czerpać inspiracje, a z czasem też już i wszystko idzie z głowy. Jankowska. Co zobaczymy u Pani na stanowisku, bo widzimy bardzo ciekawą biżuterię, ale nie tylko biżuterię. Przedmioty wykonane metodą dekuparz. Na czym polega ta metoda? To jest taka metoda serwetkowa, tak się nazywa. Po prostu nakleja się na przedmioty serwetki, zabezpiecza postaża. Na tym to polega. Na pewno czasochłonne jest wykonanie zarówno takiej biżuterii, czy też yy, wszystkich przedmiotów, które tu widzimy. Ma Pan rację, bardzo pracochłonne. Najpierw przygotowuję sobie surowki, potem je maluję, po, jeden, yy, po kolei później nakładam inne preparaty, także nie wiem ile to mi czasu zajmuje. Ogólnie bardzo dużo czasu. Stanowisko pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lubinie. Co u Was zobaczymy? Ewelina Ostrowska. Zobaczą u nas Państwo wyroby własnej, własnej roboty, właśnie biżuterie różnego typu. Są takie właśnie biżuterie, kwiatuszki jakieś takie właśnie bardziej młodzieżowe. Mamy jakieś drzewko szczęścia nawet. Tak, drzewko szczęścia zrobione z miedzi własnoręcznie. I na nim pozawieszane właśnie kolczyki. Mam nadzieję, Czyli to... oczywiście bardzo regionalnie, ale przerwę, bo widzę bardzo ciekawą rzecz. To są kolczyki, tak? Z kart SIM. Tak, z karty SIM dokładniej. A skąd się wziął pomysł? Oj, nie wiem. Tak nagle... Bardzo dużo miałam właśnie tych kart, ponieważ wymieniałam numer i tak jakoś mnie natchnęło, żeby trzeba jakoś wykorzystać, a nie tylko wyrzucać może do śmieci. Bardzo lubię robić rzeczy z, z niczego, coś z niczego. I jeszcze muszę zaprezentować koleżanki, które robią tutaj kolczyki właśnie z jakichś takich bardzo ładnych korali, jakichś kamieni drogocennych mogę tak nazwać. Tutaj bardzo ładnie się prezentują kolorowe kuleczki z filcu bardzo ozdobne, nie wiem, dużo jest właśnie jakichś takich korali, jakichś takich właśnie tych wszystkich kolczyków, a dalej jak pójdziemy, to zobaczymy biżuterię zrobioną z modeliny. Nie wiem, czy to jest właśnie modelina Fimo, czy jakaś innej firmy. Te kolczyki są bardzo, bardzo kolorowe, bardzo takie zabawne, takie no nie wiem, tak dużo energii mają w sobie, jakieś świnki, jakieś, no nie wiem, jakieś ciasteczka, marchewki są bardzo, bardzo, bardzo ładnie się prezentują, aż sama chyba nawet się na nie skuszę, bo wyglądają apetycznie, że tak powiem, jeśli to jest właśnie jedzenie, coś typu ciasteczko, totcik. Co cieszy się największym zainteresowaniem? To zależy od gustu, od tego jaka osoba przychodzi i czego właśnie, jakiej biżuterii w danym momencie potrzebuje. Jeśli to jest biżuteria właśnie taka wyjściowa, taka zabawna, to, to polecam właśnie coś typu ciasteczko. Jeśli to jest właśnie biżuteria taka na wyjście, jakieś takie, nie wiem, może właśnie typu bal albo jakaś zabawa, to polecam kolczyki zrobione z korali, takich właśnie drogocennych jakichś. Na piątym festiwalu rękodzieła kolejne stanowisko. Tym razem widzimy haft wstążeczkowy w wykonaniu. Pani Ewy Kokoszki, witam. Dzień dobry. Proszę powiedzieć na czym polega haft wstążeczkowy, bo widzimy tutaj naprawdę piękne rzeczy. To są kartki. Haf Sążeczkowy, jak sama nazwa wskazuje, wykonywany jest z tą rzeczką przy pomocy specjalnej igły. Wyszywa się wzory na lnie z baza. Można wyszywać również na płótnie gęstym. Dzięki.. Odpowiedniemu wymodelowaniu wstążki, przekręcaniu, nawijaniu, po prostu powstają właśnie takie różne, różne dziełka. Kolorystyka właśnie jest różnorodna. Ja wyszywam wstążkami satynowymi, ponieważ w Polsce nie ma wstążek jedwadnych, a jeżeli są bardzo drogie, a ten haft w Azji... W... Ameryce Południowej wykonywany jest właśnie wstążkami jedwabnymi. Do Polski ten haft no, trafił no, kilka lat temu. No, w tej chwili już coraz to więcej osób zajmuje się tym haftem, ale nie na taką skalę na przykład jak haftem krzyżykowym. Jest to nowum. Przyznam się szczerze, że jak prezentuję swoje prace, to jest wielkie zaskoczenie, że po prostu coś takiego można przy pomocy zwykłych wstążeczek satynowych zrobić. Ja jestem samoukiem, ale prowadzę już warsztaty. No, w Wałbrzych okolicy stał się już jak gdyby taką kuźnią właśnie haftu wstążyczkowego. Pracujemy w Jedlinie Zdoju, w Mieroszowie, w Czarnym Boże. Wystawiamy swoje prace już za granicą. Mieliśmy wystawy prac w Romowie. W tej chwili, jeżeli ktoś ma ochotę pojechać do Arboretum w Wojsławicach, tam jest nasza wystawa, gdzie 60 prac jest prezentowanych właśnie w Galerii Wojsławickiej. Przygotowujemy się do kolejnej wystawy. We wrześniu w Centrum Kultury w Zdroju będą również prezentowane prace moje i moich pań. Także zapraszamy. Skąd pomysły na te dzieła? Natura. Po prostu poglądam naturę i... i... To, co widzę, to transponuje po prostu na to. Nie ma w tej chwili podręczników specjalnych. Jest jeden taki dość znany na świecie podręcznik pani Ankok, harsążyczkowy, ale jego nakład jest już w Polsce wyczerpany. Jeżeli ktoś ma na przykład no, znajomych, rodzinę gdzieś za granicą, to ewentualnie tam jeszcze można nabyć. To są podręczniki w języku angielskim. W Polsce po prostu nie ma. Jest czasopismowena, które co jakiś czas pokazuje właśnie tą technikę i tam można podpatrzeć, można po prostu krok po kroku dowiedzieć się, jak się ten haft wykonuje. Cześć, moich strasznych t Słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton, I'm from Grand Island, Nebraska and you're listening to Radio Podcast 9 in Lubin. Podcast Radio 9 Lubin. W dzisiejszym podcaście o numerze 156 to wszystko. Kolejna audycja jak zwykle za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.